Autopromocja. Polskie Radio Warszawa. Program pierwszy. Jest 6 minut po drugiej. Noc z reportażem. Bartosz Panek, Karol Smyk. Witamy Państwa ponownie. Dobry wieczór. Zapraszamy do trzeciej.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 Próżny Kiedy zechcesz jestem Gdy zechcesz odchodzę Czego pragniesz jeszcze Bym mogła Z tobą Kiedykolwiek zdarzyło się państwu barabanić, łomotać, stukać, tak głośno, że słyszała cała okolica? Kocioł z blachy miedzianej, obciągnięty skórą, rybiętą lub bydlęcą. O barabaniarzach będzie ta dzisiejsza, ostatnia już godzina nocy z reportażem. Zadyszany czas Sto dat Sto spraw Wciąga nas Gna nas Wimnoje dni Wszechobecny pośpiech Czasu znak znaczy. Może przez to tak lubię W samym środku zdyszanego dnia Oglądasz się tak jak ja, jak ja Oglądasz się tam gdzie miłość zostawiła Program pierwszy Polskiego Radia. Są głośni. Tak głośni, że słyszy ich cała okolica. Tą okolicą w naszym przypadku jest iurza, położona w południowej części obecnego województwa mazowieckiego. Właśnie tam zwyczaj barabanienia trwa, ma się dobrze, choć m, rzecz jasna Również ma swoich przeciwników, tych, którym nieco więcej dyskomfortu niż przyjemności sprawia słuchanie głośnych odgłosów. Natomiast ten zwyczaj to nie tylko rytm, to przede wszystkim odgłosy przeszłości, echo przeszłości ożywa w każdym uderzeniu o napiętą skórę bębna. To misterium dźwięku rozpoczyna się po północy w Wielką Sobotę. Wtedy właśnie ośmiu mężczyzn wyrusza w wędrówkę po miasteczku, wyrusza w tę wędrówkę z siedemnastowiecznym bębnem, a po sześciu godzinach tej wędrówki barabaniarze docierają przed wrota kościoła. Właśnie tam wybrzmiewają ostatnie dźwięki zabytkowego instrumentu, a potem nastaje cisza. Czym jest barabanienie współcześnie i jakie znaczenia niesie to swoiste rzemiosło przekazywane z pokolenia na pokolenie. O tym posłuchają Państwo w reportażu Joanny Sikory z Radia Białystok, Barabaniarze. Proszę wsłuchać się uważnie w głosy bohaterów tej opowieści. Będzie w nich słychać bagaż tradycji i echo dalekiej przeszłości. Nie przewróci się.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 z blachy miedzianej, obciągnięty skórą, zrybiętą lub bydlęcą. No około metra. I ciężkie jest znoszyć. No.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 albo 1683, bo to było zbite już. W tej chwili nie widać tam nic, bo robił spawacz, spawanie tego bębna, bo blacha pękła. Oj, no to zeszło i, i nie ma te daty. No ale to osobiście widziałem 1638 albo 1683. XVII wiek.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 mówi, to jest pogańskie zwyczaje. Pismo Święte mówi, że jak Jezus stawał, to pękały skały. Dudniła ziemia. To my, żeby otworzyć to, to, no to dudniemy baraban. <grywany> I przekazujemy ludziom, że skończył się czas smutku zadumy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 za 30 parę przystanku no. i gramy tak z 5 minut więcej nie, no bo trzeba, <śmiech> i trzeba iść dalej najgorzej musimy się śpieszyć jak jest zmiana czasu i godzinę wcześniej, godzinę później I jak sam raz wypadnie Wielkanoc, no to mamy godzinę krócej, a no to musimy szybciej. Przez to odwiedzanie tych stałych przystanków, my wspominamy osoby, które zmarły, to znowu nawiązanie do martwych do tego życia wiecznego. Osoby zmarłe, które kiedyś chodziły z bębnem, bo rodziny, które odwiedzamy, często właśnie w jakiś sposób z barabaniarzami są powiązani. Ludzie mówią, że dla okupacji chodzili strażacy, ale mnie bynajmniej to się nie chce wierzyć.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 A dlaczego? Jak gramy, to jesteśmy nachyleni. Ja nie widzę, co tam jedzie. Jeszcze pod latarnią. A tu jechały, dość nieszeźwe. Czepnął jeden biednicę pękniętą. Mój wnuk, nogi połamane co półtora roku, leżał w Łuchu.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 jeszcze mu się chce chodzić z w noc. 85. 85. 85. 85. 85. brakuje. 85. 85. brakuje.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 No i się wytrzymuje jakoś, no cóż. Słychać ptaszki ładnie świerkają. No to się kończy. Zbliżamy się do kościoła. Jeszcze w rynku tu zabębnimy. No i tam przed wielkimi drzwiami będziemy kończyć. Będźmy aż procesja wyjdzie.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 Współpraca się coś robi w sercu. Magia w tej polega na tym, że on idealnie się w z.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 wzgórzami i na dowód mogę przewozić takie miejsce na ulicy Wujtowskiej, gdzie idziemy tak trochę pod górkę i rzeczywiście słuchać jak ten dźwięk rezonuje od wzgórza zamkowego. wstajemy, o tej porze, żeby przywitać święta, w ogóle barabaniarze. Także mamy taką tradycję co roku. To już jest końca, jeszcze rynek chyba został, tak? Rynek i do kościoła już. Do kościoła. No, no, normalnie panowie przychodzą i barabanią u nas. To 30 lat. No tak, idziemy tak. do kościoła. No idziemy do i kościoła Tak, to no, może by się nie stało, ale witamy, to idziemy do kościoła.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 Ale tutaj ludzie czekają, jesteśmy przed kościołem. No i czekają na razu uroczyste uroczyste w zasadzie. O to chodzi w tym barabaniniu, że budzimy mieszkańców, bo Jezus żyje. Cieszmy się. Tam też my zachodzili do pani dziadka zawsze, bo to już tradycyjnie było.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 Barabanienie też jest czymś takim, co przetrwało, że jest ta wymiana pokoleń, że ten zwyczaj też może właśnie trwać wiecznie, takie nawiązanie do pokonania śmierci. Barabaniarze. To był reportaż Joanny Sikory. Ten reportaż powstał w Polskim Radiu Białystok. Kończy się już ta noc z reportażem. Noc, jak powiedziałem na początku, cudów, tych na skalę ludzkości i tych na skalę ludzką pojedynczych losów. Bardzo Państwu dziękujemy. Karol Smyk, Bartosz Panek. Do usłyszenia. Was a masquerade From behind the walls of doubt A voice was crying out Dzień Polskie Radio. Choć przyszedłeś z